Minęła 11. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz zapraszam. Czy nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego rozpoczęli pracę? Za chwilę połączymy się z naszą reporterką, która jest na miejscu. Kijów jest gotowy na wielkanocne zawieszenie broni. Kreml zaproponował świąteczny rozejm na ten weekend. Apel policji w związku z kolejnymi balonami przemytników na północnym wschodzie Polski. Każda osoba, która zauważy taki ładunek, żeby nie próbowała samodzielnie sprawdzać, co w nich jest, nie próbowała ich przemieszczać. Sędziowie, którzy wczoraj złożyli ślubowanie w Sejmie zapowiadają, że jeszcze dziś pojawią się w pracy. Prezes Bogdan Święczkowski twierdzi, że do Trybunału Konstytucyjnego przyjść mogą, ale jedynie w charakterze gości, bo jego zdaniem mają obowiązek złożenia ślubowania w obecności prezydenta. Przed siedzibą Trybunału jest Sylwia Białek. Powiedz, Dzień jakie dobry. wobec tego są możliwe scenariusze. Wybrani przez Sejm sędziowie przyjadą do Trybunału Konstytucyjnego koło południa, bo jak mówią, ich obowiązkiem jest podjęcie pracy. Problem w tym, że o ile Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek, którzy złożyli ślubowanie też u prezydenta, mogą w opinii prezesa Trybunału od razu przystąpić do pracy, to pozostali sędziowie są zapraszani w charakterze gości, jak mówi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 Tak mówił profesor na antenie Polskiego Radia. Sędziowie są teraz na spotkaniu z notariuszem. Zamierzają dziś przekazać prezesowi Trybunału zaświadczenia o ślubowaniu wobec prezydenta i rozpocząć pracę. Sędziowie nie wykluczają złożenia pozwu do sądu o dopuszczenie ich do wykonywania pracy. Sylwia Białek, bardzo dziękuję za relację. Premierem był już pięć razy i robi wszystko, by w niedzielę zdobyć szóstą kadencję. Viktor Orbana na finiszu kampanii wyborczej próbuje odrabiać sondażowe straty do prowadzącego lidera opozycji Petera Madziara. Wielu młodych wyborców na Węgrzech jednak pamięta jedynie Orbana jako szefa rządu. Po raz pierwszy dał się poznać, gdy na budapeszteńskim Placu Bohaterów głośno domagał się wycofania wojsk radzieckich. Na Węgrzech trwała jeszcze komuna, a on pojechał na stypendium ufundowane przez George'a Soros'a. Dziś Orban ma 63 lata i już 5 razy był premierem. Obecna seria czterech kadencji trwa 16 lat. W tym czasie z polityka centroprawicowego członka Europejskiej Partii Ludowej stał się przedstawicielem antyimigranckiej, konserwatywnej i narodowej prawicy. Orban od wielu lat w centrum narracji stawia jakiegoś wroga i płynnie przechodzi z jednego na drugiego. Najpierw byli to imigranci, potem George Soros, środowiska LGBT, następnie Bruksela i Wołodymyr Załęski razem z Ukrainą. Dziś współpracuje z Moskwą i coraz bardziej oddala się od Unii Europejskiej, do której wejścia swój kraj przygotowywał. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Kijów odpowiada na zapowiedź Rosjan w sprawie zawieszenia broni na czas prawosławnej Wielkanocy. Ukraina także jest gotowa na przerwanie działań zbrojnych, deklaruje prezydent Wołodymyr Zełenski. Wołodymyr Zełenski napisał w sieciach społecznościowych, że proponował już w tym roku Rosji zawieszenie broni na czas świąt wielkanocnych i zapowiadał, że Ukraina będzie działać, jak się wyraził, w sposób lustrzany. Jak dodał, ludzie potrzebują Wielkanocy bez zagrożeń. Potrzebują też realnego postępu w kierunku pokoju. Zaznaczył, że Rosja ma szansę nie wznawiać swoich ataków także po Wielkanocy. Kreml zapowiedział, że wstrzyma działania zbrojne od godziny 15 w sobotę 11 kwietnia do końca niedzieli 12 kwietnia. Paweł Buszko, Polskie Radio. Jednocześnie Wołodymyr Załęski potwierdził, że Ukraina nadal otrzymuje od partnerów rakiety do systemów Patriot. W ostatnich dniach dotarła nowa partia. Ukraiński prezydent zdradził też, że ukraińscy wojskowi zestrzeliwali już irańskie szachedy w krajach Bliskiego Wschodu. Pojechali tam pomóc podczas zwalczania dronów, których Rosja używa także w wojnie przeciwko Ukrainie. To są aktualności jedynki. Prosimy tych pakunków nie sprawdzać i nie przenosić. To apel policji w sprawie balonów przemytniczych, które tej nocy wylądowały w kilku miejscach północno-wschodniej Polski, m.in. w okolicach Ełku i Olecka. Służby już działają, mówił w TVP Info rzecznik warmińsko-mazurskiej policji podkomisarz Tomasz Markowski. Naszym zadaniem jest, to, jest też to, żeby sprawdzić, czy te ładunki nie stanowią jakiegoś zagrożenia. Po tym, jak zostaną one sprawdzone, policjanci ustalają to, kto był nadawcą, kto miał być odbiorcą tych przesyłek. Balony z kontrabandą zakłóciły też działalność portu lotniczego w Wilnie. Utrudnienia dotknęły 3000 pasażerów. Łaznia Gwarek. Pozostałość po kopalni Katowice od dziś oddana do użytku. To nowa przestrzeń Muzeum Śląskiego, tym razem na powierzchni i z wystawą wykorzystującą kolekcję przemysłową, mówi dyrektor placówki Łukasz Galusek. Maszyny przemysłowe, także militaria, a nawet maluchy z fabryki samochodów małolitrażowych w Bielsku są tutaj w takiej amfiteatralnej przestrzeni, prezentowane tak jak dzieła sztuki, tak jak rzeźby współczesne. Dziś Łaźnia Gwarek jest czynna do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 Można nacieszyć się słońcem, bo pogodnie prawie w całym kraju, na zachodzie. Coraz więcej chmur i wieczorem może tu słabo popadać. Termometry pokażą dziś od 7 stopni na Podkarpaciu przez 9 w centrum do 12 na Dolnym Śląsku, a wiatr przeważnie jest słaby i umiarkowany. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Jedynka.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 Paradise, this world that I found is too good to be true. Standing here beside you want so much to give you this love in my heart that I feel. Sebastian pyta, panie redaktorze, w którym roku to następne? 2183 rok. Ale to chodzi o kraj basków, to chodzi o Hiszpanię, bo oni w tym roku będą byli, no... To niezwykłe zaćmienie i jeszcze parę bonusów razem. Gdzie się ustawić w czasie tego lata, w czasie tych wakacji? W którym miejscu? Gdzie pojechać? Gdzie zadrzeć głowę do góry? W bezpieczny sposób oczywiście. Nie gołym okiem, nie przez żadne lubki. Broń Boże, niech Was ręka boska broni. Tylko przez specjalny taki filtr, albo taką chociaż okopconą szybkę, jak to przysłowiowo w szkole mówiono, żeby zobaczyć fenomenalne zaćmienie słońca. I inne zaćmienia również. To o tym w tej godzinie czterech pół roku, ale nie tylko. Bo z konkursem tradycyjnie jest problem. Cztery pory roku. A tak się starałem Państwu podpowiadać z tymi numerkami. Te numerki przypadkowo były takie, a nie inne. Dlaczego? No proszę posłuchać jeszcze jednej podpowiedzi. Chociaż deficytowe spełniają ważną społecznie funkcję i o tym wiedzą wszyscy. Do młodości mej klimaty, kot siermiężny to był czas. Ja się wysprzedaję do ostatniego kotleta. Można spotkać w przekrój całego społeczeństwa. Od pana profesora z uczelni, redaktora czy też pracowników pobliskich banków, po bezdomnego. Ogórkowa jest firmowa, ale niwe wieśnie żywe. O jest fasol. Staliby walce znają na pamięć. To mam zjeść? Nasze gołąbeczki, nasze pierożki, koleżanki, wszystko robią same. Nie mamy żadnych półfabrykatów, także wszystko robimy same, naturalnie, z naturalnych, podstawowych surowców. Aż się głodny zrobiłem. 72, 151. Tak a propos kosmosu, to nasze pierogi w kosmos też poleciały, prawda? No teraz to o pewnym kremie jest głośno. No jak nie Nie znamy granic i przez to, Potem czujemy się kieszą Kiedy uczyni o błędach Dzisiaj się tworzy legenda Za pomocą stopy i wębla Dodaj do tego Amsterdam Wiesz dokładnie o co chodzi Dziś spinać, buzuje w nasta endorfina, sukienka, pina, tak ciebie opina Wow Błędnie wzrok kolejny, szot Łapie drob, znęk, znęk, znika lęk Dzisiaj w grupie będzie Trochę jak w tej piosence, bo jak nie my to kto, bo jak nie teraz to kiedy, jak nie w tym momencie, to następna szansa będzie. Tylko, że jak się dobrze policzy, to na przykład tak jak w tej Hiszpanii w 2183 roku, czyli nawet nie jak w piosenkach Jolka Jolka, że za 100 lat kolejne zaćmienie, jeszcze dłużej trzeba będzie poczekać. A właśnie. Jak to jest? Gdzie pojechać? Gdzie się ustawić? Gdzie zadrzeć głowę w górę, żeby zobaczyć coś niezwykłego? Bo drugi raz w życiu, może nam się taka okazja nie powtórzyć, Rafał Grabiański, Portal Urania, Krakowskie Studia Polskiego Radia. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry, witam. Pan się wybiera, czy pan się nie wybiera na zaćmienie? Czy pan już tyle widział, yy, że a się. wybiera się pan? Dlaczego? Tak, tak, wybieram się, no jest to niesamowite zjawisko, to, to każdy, kto kto był i z takich anegdot też, kto widział, nie wiem, 10 już zaćmień całkowitych, bo są tacy ludzie, to już tacy, no naprawdę starsi ludzie, którzy którzy widzieli tych zaćmień bardzo dużo, ka na każdy reagują tak samo, więc to jest to jest znak tego, że jednak jest to zjawisko niesamowite i warto je przeżyć, a chyba za mojego życia, no to wydaje mi się, że ta Hiszpania jest najbardziej dostępna, jeżeli chodzi właśnie o te ostatnie dekady zaćmień yy, słońca. Mieliśmy Stany Zjednoczone dwa lata temu, też, yy, też spektakularne. Daleko i drogo. Bardzo długie zresztą. Daleko i drogo, tak, ale tam było właśnie to zaćmień długie, bo tak fizycznie, a z, z astronomicznego punktu widzenia, no to zaćmienie całkowite może trwać na naszej kuli ziemskiej maksimum 8 minut. W Stanach było to nieco ponad 6 minut, w Hiszpanii będzie niecałe dwie minuty, więc krótko, no ale mimo wszystko i tak uważam, Mo że warto. Moment, moment, Pani Refale. Dlaczego ten czas się zmienia? Bo tak y, wydawałoby się z punktu widzenia kogoś, kto się na tym nie zna. Ktoś powie, no zaćmie dokładnie za każdym razem tak samo. Jest księżyc, wsuwa się po drodze, zasłania nam słońce, jest ciemno. Księżyc odjeżdża, widać słońce, jest jasno. Dlaczego raz są dwie minuty, raz sześć, a maksymalnie może być osiem? Tak, no to zależy, wszystko od jakby tej geometrii orbitalnej, to w jaki sposób i na jak długo ten, to Słońce zostanie przez Księżyc zasłonięte, też od odległości, bo tutaj no my mamy taką fajną rzecz, jeżeli chodzi o naszą kulę ziemską i Księżyc, że ten, że ten Księżyc jest średnicowo mniej więcej tego samego rozmiaru, co, co Słońce. To znaczy, te odległości jakby optycznie tak tak wyglądają, że no Słońce jest mniej więcej 400 razy dalej, ale Księżyc jest właśnie ma tą tarczę dokładnie, prawie optycznie tej samej wielkości, mhm. tylko, że oczywiście nie jest to nigdy jeden do jednego. Orbita Księżyca wokół Ziemi, ta odległość również się zmienia i te punkty, w, którym, w których te zaćmienie może wystąpić, one też względem tej orbity się zmieniają, więc z tego wynika właśnie to, że czasem ten Księżyc jest trochę bliżej przy całkowitym zaćmieniu Słońca, a czasem po prostu trochę dalej. I to, i to właśnie albo skraca, albo wydłuża czas trwania zaćmienia. Dobra, teraz wakacje, 12 sierpnia, Hiszpania. E, gdzie są te następne? Bo powiedział pan, że za pana życia to będzie jedno z takich fajniejszych, lepszych. To znaczy, że jeżeli chcielibyśmy zobaczyć jakieś kolejne takie wow, to co jakaś Australia, Nowa Zelandia, znowu Stany Zjednoczone, Chile, Peru, czy, czy jeszcze gdzieś dalej? Szczerze mówiąc, nie pamiętam Ale chyba w 2027 roku Ma być takie naprawdę spektakularne zaćmienie Które na pewno będzie widoczne nad Egiptem ha. I być może gdzieś tam południową Europą tak, Także no też da, niestety daleko W Australii w 2028 roku I Nowej Zelandii też będzie przebiegał Pas zaćmienia Daleko drogo, w tak? najbliższych... Ta... Tak, daleko drogo, więc no, tutaj zachęcam słuchaczy, żeby rzeczywiście o tym 26 i tym sierpniu pomyśleć, bo no takiej okazji w Europie nie będzie. To zaćmienie swoją drogą też przechodzi przez Islandię, ale Islandia raczej nie jest polecana, bo tam po prostu będzie bardzo dużo chmur. Hiszpania jest jednak krajem, gdzie tych chmur troszeczkę w latem jest mniej. No, ja powiem więcej, nie tylko przez Islandię, nad Grenlandią też będzie widoczna. Grenlandia teraz jest słynna z zupełnie innego powodu, ale nie tak. idźmy w tym kierunku, też będą pewnie chmury. Dobra, w tej Hiszpanii tak naprawdę to nie będzie jedna, jed, jedna rzecz. Tak naprawdę będzie cała seria różnego rodzaju wydarzeń. Co tam się będzie jeszcze działo i kiedy? Tak, no na pewno są organizowane wydarzenia związane właśnie z zaćmieniem. Sam też przygotowując się do rozmowy czytałem, że no, czy w kraju Basków, czy, czy w tych regionach południowej Hiszpanii samorządy wręcz koordynują różne wydarzenia takie popularyzatorskie, gdzie, gdzie ludzie będą mogli się spotkać w jakichś wyznaczonych miejscach to zaćmienie wspólnie obserwować. I to są dobre okazje do obserwacji takich zaćmień, bo tak jak jak Pan redaktor wspomniał wcześniej, że, że zaćmienie no, trzeba oczywiście oglądać e, uzbrojonym okiem w filtry e, ze względów bezpieczeństwa. Przez I w to takiej najlepiej. na pewno. E, najlepiej z, przez profesjonalne filtry, które filtrują nam e, to sz, szkodliwe światło słoneczne. E, taki, e, bo wiadomo, Skąd to wziąć? Pan wspominał. No najlepiej w sklepach z optyką, takich sklepach astronomicznych, więc to ja ze swojego doświadczenia wiem, że to takie rzeczy najlepiej zamawiać jest przez internet. No, liczę na to, że jeżeli w Hiszpanii będą organizowane takie wydarzenia z, ze wspólnego oglądania, no to tego sprzętu też będzie dużo na miejscu. Ale wiadomo, jeżeli ktoś na własną rękę się wybiera albo z, jakimiś, mm. z jakąś grupą, no to warto o tym oczywiście wcześniej pomyśleć, bo no, spodziewamy się, że jednak w tej Hiszpanii miliony turystów przyjedzie, więc już szukać tego na ostatnią chwilę mógłby być problem. No i tak, I jeżeli chodzi jeszcze o takie regionalne zagadnienia i pogodowe, to nie polecam północnego wybrzeża Hiszpanii, bo tam jest najwięcej chmur właśnie z Oceanu Atlantyckiego, Morze Śródziemne już i to południe, oczywiście w pasie zaćmienia cały czas rozmawiamy, musimy zobaczyć, uh -huh. gdzie jest ten pas zaćmienia, gdzie on przechodzi. No to to południe Hiszpanii wydaje się bardziej dobre, ale tutaj jakby wchodzi dużo, dużo innych aspektów, bo też y, mamy góry. To zaćmienie będzie występować prawie przy zachodzie słońca, gdzie słońce będzie nisko nad horyzontem, więc najlepiej jest dzień czy dwa dni przed zaćmieniem już być w tej Hiszpanii i zbadać to miejsce, gdzie potencjalnie chcemy oglądać, a najlepiej znaleźć miejsce, które jest polecane gdzieś tam y, w internecie, gdzie ale po tam prostu tłumy te góry będą. nie będą tego zasłaniały. <tum> tam... No tak, no. No to, <tum> ta, tak będzie, ale to, to właśnie no, no niestety, no lepiej tłumy niż, niż lepiej, żeby, żeby gdzieś tam nam tłumy zasłaniały niż niż Właśnie góry. Dwie rzeczy, o których pan mówi, chciałem podkreślić panie Rafale. Pierwsza rzecz, ta pogoda. Rzeczywiście weźcie państwo to pod uwagę, bo no, może się zdarzyć tak i wyobraźcie sobie, że wydajecie kupę pieniędzy, miliony złotych monet, jedziecie do tej Hiszpanii, macie to załatwione z jakimś noclegiem, transportem, no i są chmury, no i no, zrobiło się ciemno i zrobiło się widno ale nie widzieliście tego słońca. Może się tak zdarzyć, więc te, te chmury są ważne rzeczywiście. A druga rzecz, nie odkładajcie na ostatnią chwilę rzeczywiście kupowania tych, tych filtrów. Ja, ja sam kiedyś odłożyłem na ostatnią chwilę i no i był wielki problem. I rzeczywiście był wielki problem, bo wszyscy mówili, że później tak, ale teraz nie ma i to było już tak miesiąc przed wykupione wszystko wszędzie, więc warto poszukać. Mi chodziło jeszcze o to, że ta Hiszpania ma w 2026, czyli teraz w sierpniu, to zaćmienie słońca, ale potem ma w 27 i jeszcze ma obrączkowe w 28. To jest niesprawiedliwe. Zgadza się tak, tak, rzeczywiście, rzeczywiście, tak, tak wypada, że, no, średnio w każdym mniej więcej miejscu na kuli ziemskiej, można tak powiedzieć statystycznie, raz na 400 lat mamy całkowite zaćmienie słońca. No, Hiszpania w tym przypadku jest naprawdę bardzo, jakby, hojnie wynagrodzona przez naturę. wiadomo, no, to, to zaćmienie, które będziemy mieli w tym roku, jest najbardziej spektakularne, najszerszy pas zaćmienia, zaćmienie całkowite, więc, więc tu warto, warto się wybrać, ale wiadomo, jeżeli nie będzie okazji w tym roku, to, to również na te wydarzenia w, czy tego zaćmienia w Właśnie w 2027, czy tego obrączkowego, mm -hmm. które już co prawda nie jest tak spektakularne, ale, ale również za dwa lata w Hiszpanii nastąpi. Dobrze, a w Polsce to nie ma jakiejś szansy, że może jednak coś tam się jakoś wydarzy i będzie jakieś zaćmienie, żeby nie trzeba było do Hiszpanii jeździć. Jest tylko, że tu są złe wiadomości dla słuchaczy, bo to dopiero będzie 7 października 2135 roku i obejmie Dolny Śląsk i Małopolska. 7 października no, 2135 troszeczkę. rok. Zgadza się. <laughs> Dobra, to na koniec panie Rafale, mam zupełnie inne pytanie, bo dzisiaj druga w nocy, to jest ten moment zero. Artemis, który będzie się przedzierał z rekordową prędkością, tam 40 tysięcy kilometrów na godzinę przez atmosferę i oby ta osłona wytrzymała, przypomnijmy, że przy pierwszej próbie tam różnie z tym było, więc się lekko niepokoję. Czy to będzie widać w jakiś sposób, w jakikolwiek sposób na niebie? Czy jak ktoś ma jakieś umiejętności obserwacyjne, lornetkę, jakąś lunetę, nawet bardzo prostą, to jest w stanie cokolwiek z Polski zobaczyć, czy, czy tylko jak będzie transmisja w telewizji albo jakieś relacje w radiu, tylko tyle? Z Polski niestety nie, bo ta kapsuła już kiedy będzie wchodzić w atmosferę jest na tyle nisko, że i nad wiadomo nad regionem Pacyfiku będzie przelatywać, więc to będzie całkowicie niewidoczne. No, no ci, którzy gdzieś tam mieszkają na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych oczywiście będą mogli to zaobserwować nawet gołym okiem. Okay, czyli to nie Także tak, my że... musimy oglądać transmisję NASA Czyli tylko w ten sposób No ale w internecie można znaleźć A w jedynce oczywiście też będziemy o tym mówić Rafał Gramiański, portal Urania Kraków Polskie Radio w Krakowie Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego I dobrego Dziękuję. oglądania zaćmień Zapisałem sobie 7 października 2135 Ciekawe czy kalendarz w moim smartfonie Tak daleko sięga Jedynka To jest radio Sięga, zapisałem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 To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.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 polityczne podsumowanie w każdy piątek o 20.00 w jedynce z udziałem naszych publicystów. Agata Kowalska, Agata Kondzińska, Sylwia Białek, Grzegorz Osiecki, Karol Słówka i Jacek Czarnecki. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda. Zrobiło się troszkę cieplej. Najcieplej teraz w Poznaniu i w Legnicy Dokładnie 8 stopni powyżej zera pokazują termometry, a najchłodniej w Zakopanym. Ale też powyżej zera. Plus 2. To na termometrze, oczywiście. O Warszawie za chwilę, bo teraz cała Polska. Na zachodzie zachmurzenie mało lub umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. I wieczorem, właśnie tam na zachodzie i na północy, może pojawić się niewielki deszcz, a nawet deszcz ze śniegiem. Śnieg się będzie oczywiście topił. Temperatura maksymalna od 5 stopni na południowym wschodzie, to w tym najcieplejszym momencie około 14, przez 9,10 w centrum do 11 na zachodzie. I taka pogoda utrzyma się przez kilka najbliższych dni, ba! Będzie nawet bardziej deszczowo praktycznie na, te, na terenie całego kraju. Teraz Dolnośląskie, Jelenia Góra, Marzena Ratajczak, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. Co z pogodą? Dzień dobry. Dzień dobry. W Jeleniej Górze słonecznie, troszkę zachmurzone niebo i około 5 stopni ciepła. W Rudawskim Parku Krajobrazowym mamy wyjątkową atrakcję – kolorowe jeziorka. Stawy są cztery i każdy ma inną barwę. Mamy więc jeziorko błękitne, czerwone, żółte i zielone. Kolor wody pochodzi od rozpuszczonych w niej związków miedzi, siarki lub żelaza. Jeziorka powstały wskutek zalania wodą dawnych kopalni, w których wydobywano piryt, zwany złotem głupców, który służył do produkcji broni i prochu strzelniczego. Przy odrobinie szczęścia wieczorem można w tym miejscu spotkać nietoperze. Turyści odwiedzający kolorowe jeziorka mogą wypoczywać, spacerując wygodnymi i bezpiecznymi leśnymi szlakami, a z tablic edukacyjnych umieszczonych w terenie dowiedzieć się o przyrodzie i górniczej historii tego niezwykłego miejsca. Polecam bardzo gorąco, warto rzeczywiście ładnie wygląda. To jeszcze szybciutko meldunek z Warszawy. Termometr plus 5,5 stopnia, barometr 17,5 hektopascara. Delikatnie ciśnienie zaczęło spadać. Cztery pory roku. Świat tak zwyczajny Pod niebem biało-czarnym Ludzie są wycięci starych stron ze środka książek piękni są z romansu tła zmęczeni tylko z gazem. Pamiętacie państwo historię, pomysł pewnego fizyka, który mówił o kocie, który może być równocześnie w dwóch różnych miejscach? Trochę mi się ten kot skojarzył z naszym kryminałem, który teraz. Lektury jedynki. Dlaczego? Bo sytuacja jest taka. Krystyna dowiedziała się, że Miłosz Najder zamordował Dorotę Podgórską ale sam został przez nią zamordowany. I jak w to uwierzyć? Posłuchajmy ósmego fragmentu kryminału Anny Kańtoch Zima pożegnanych. Czyta Anna Ryślak. Krystyna zgasiła papierosa, uznając, że nie ma sensu dłużej zwlekać. W chwili, gdy wysiadła z samochodu, drzwi otworzyły się znowu i w progu stanął wysoki, młody mężczyzna, o bladej twarzy i kasztanowych włosach. Pół sekundy zajęło jej skojarzenie, gdzie tego człowieka widziała wcześniej. To on wczoraj stał i gapił się na dom Doroty Podgórskiej. Nie mam nic więcej do powiedzenia, przykro mi. Do uszu Krystyny dobiegły słowa wypowiedziane prawdopodobnie przez osobę stojącą tuż za progiem. Kasztanowłosy mężczyzna o renesansowej urodzie nie wyglądał na szczególnie zadowolonego. Skinął jednak głową i ruszył w kierunku furtki. Zatrzymał się obok zaparkowanej przy chodniku Skody, wyjął z bagażnika aparat fotograficzny z teleobiektywem i zaczął robić zdjęcia domu Doroty. Krystyna pomyślała, że jeśli ma rację i ten człowiek jest tym, kim się wydaje – to spotkał ją właśnie jeden z tych niesamowitych, kosmicznych zbiegów okoliczności, które nielicznym szczęśliwcom, podsuwają szansę jeden na tysiąc, nie zamierzała jej zmarnować. Przepraszam bardzo, powiedziała podchodząc do mężczyzny, zajętego właśnie szukaniem najlepszego ujęcia huśtawki, na której Dorota latem czytała książki. Czy pan jest może dziennikarzem? Czemu pani sądzi, że jestem dziennikarzem? Stryknął kilka zdjęć, po czym zmarszczył brwi, jakby z góry przewidywał, że żadne z nich nie będzie udane. Ponieważ interesuje się pan domem Doroty Podgórskiej. Przez jego bladą, wrażliwą twarz o regularnych rysach przemknął lekki uśmiech. Krystyna pomyślała, że ten facet podoba się kobietom i doskonale o tym wie. Mogę też być zwykłym gapiem, zasugerował. Morderstwo zawsze przyciąga sępy, – Rozmawiał pan z sąsiadem podgórskiej. – skinęła głową w stronę domu Urbasiów. – I wozi pan ze sobą profesjonalny aparat fotograficzny. – No dobrze. – Interesuje się tą śmiercią z powodów zawodowych. – Skapitulował. – Ale nie jestem dziennikarzem, tylko pisarzem. – I chce pan pisać o morderstwie? – Nie ma w nim nic szczególnie ciekawego. Może poza tym, że ofierze przy okazji udało się zabić napastnika – Myślałem raczej o projekcie przedstawiającym domy, w których doszło do tragedii. Taki trochę krwawy przewodnik zdążył już odłożyć aparat do samochodu i palcami pokazał teraz cudzy słów. Uśmiech na jego twarzy sugerował, że nie traktuje siebie zbyt poważnie. To na razie tylko taki luźny pomysł. Jeszcze nawet nie rozmawiałem z wydawcą. Krystyna Lesińska, emerytowana oficer policji, przedstawiła się. A co, gdybym panu powiedziała, że sprawa śmierci Doroty Podgórskiej i Miłosza Najdera niekoniecznie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać? Anna Ryźlak przeczytała ósmy fragment książki Anny Kańtoch Zima Pożegnanych. Powieść i audiobook ukazały się w wydawnictwie marginesy. Jedynka: Polskie Radio. 72 151, nasz numer konkursowy. Przeglądałem, przeglądałem, patrzyłem, czy wreszcie doczekaby się dobrej odpowiedzi. No i okazało się, że jest pani Barbara Mogilany, okolice Mogilan, Małopolska. Dzień dobry pani Barbaro. Dzień dobry. Co tam było w tym robusie schowane? Bar, bar Mleczny. Po czym pani poznała? No tak, jakoś te, te wszystkie informacje, co tam podawaliście mi się do tego kojarzyły. Pierogi? Jakoś wspomnieniami. Wspomnieni a, chadzała pani w dawnych czasach do barów mlecznych? Zdarzało się, czy? Zdarzało się, zdarzało się czasami. Ja tak. też chodziłem na studiach i w Szczecinie, bo to drugi koniec Polski, czyli nie Kraków, był taki bar mleczny. Nie wiem, czy jeszcze jest. I było całkiem nieźle, a przede wszystkim szczerze mówiąc było tanio i o to tanio, chodziło. No no, to, w tym rzecz. to najważniejsze. Pani Barbara. Jest nagroda, jest taki specjalny kuponik, który może sobie pani w dowolny sposób wykorzystać tam wart kilkaset złotych, więc po audycji tam poustalamy szczegóły wszystkie i powędruje to do pani. Wszystkiego dobrego, proszę mądrze wybierać. żeby Ale Dziękuję. kobiety zawsze wiedzą, jak mądrze wydawać pieniądze. To faceci czasami zaszalają tylko. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam gorąco. Wszystkiego do dobrego. Barem Mleczny to nasze dzisiejsze rozwiązanie. Jak już państwo wiecie od pani Barbary. Ja zapraszam państwa na jutro. Jedyne takie miejsce. Są tacy, którzy mówią, że to jest najpiękniejsze jezioro w Polsce. Pewnie niektórzy inni, posiadacze piękniejszych jezior, by się obrazili, ale uważam, że przynajmniej jest niezły w pierwszej trójce na pewno. Jezioro harzykowskie, harzykowy, czyli Chojnice, będą żeglarze, początek sezonu, więc porozmawiamy o tym, dlaczego na przykład nie wolno gwizdać na pokładzie albo czemu parasolki nie wolno zabrać i ciętych kwiatów ze sobą na żaglówkę. No, kto wie dlaczego. Roman Czajarek, zapraszam. Zostańcie z jedynką. Ja to plan, on ziści się nam, przydarzy się, na pewno się zdarzy, więc uwierz za dwóch.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 Zdrowy by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Niech wiara się tli, dodając Ci sił, by na nic nie było. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Jutro, jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Mogę być.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 Do zobaczenia już wkrótce. Jedynka, To jest radio. Autopromocja. Reklama. Już dziś z kuponem Lidl+.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 Dzień dobry, Patryk Bedliński, zapraszam. Ciężarówka zapaliła się na drodze ekspresowej S7 między węzłem Kielce Południe a węzłem Tokarnia. Na jezdni prowadzącej do Krakowa był zajęty jeden pas, ale na szczęście obecnie jedziemy już bez przeszkód. Problem z płynną jazdą możliwy jest na północy kraju, w miejscu gdzie jest S6 wjeżdżamy na A1, czyli przy bramkach w Rusocinie, niedaleko Trójmiasta. Podobnie na drodze równoległej, czyli na trasie 91 w Pruszczu Gdańskim też więcej pojazdów napotkamy w kierunku południowym. Na A4? Dobra sytuacja, choć dziś było sporo utrudnień, na przykład między węzłami Bielany Wrocławskie i Wrocław Wschód, czy też przy węźle obszar Krzywa oraz między Brzeskiem a Tarnowem. Wszędzie tam zakończyły się kłopoty, ale uwaga na spowolnienie ruchu między Udaninem a Budziszowem. Tutaj mały korek występuje w kierunku Legnicy. A od południa, czyli już właściwie za minutę z Małym Haczykiem na drodze ekspresowej S3 będzie odbywał się protest rolników. Ci zablokują jezdnię ekspresówki od węzła Myślibusz do węzła Pyży w kierunku Szczecina. Utrudnienia potrwają do godziny 14:00. Objazd od węzła myślibusz będzie możliwy drogą wojewódzką 119 do Pyrzyc, a dalej trasą 122 do węzła Pyrzyce. Miejsce protestu będzie zabezpieczane przez policję i przez służby drogowe. Przypominamy też, że rozpoczęły się prace przy rozbudowie 20-kilometrowego fragmentu drogi numer 60 między Topolą Królewską a Kutnem. Tam też możliwe zmiany w organizacji ruchu. Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego, wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę dwunastą. Można regulować zegary. Po sygnale Kraków i jak zawsze o tej porze w Radiowej Jedynce. Od stu lat prawie. Hejnał z Wieży Mariackiej.